Cześć, tu Pinochet. Zapraszam na myśl o zbrodnie. Tylko, że problem mam taki, że przez ostatni tydzień, a nawet ponad tydzień, miałem trochę roboty. Nie zdążyłem sobie przygotować jakiegoś konkretnego tematu. To będę się łapał różnych rzeczy, a że nie przygotowałem sobie żadnej listy, żadnej kolejności, w jakiej będę to mówił. To już zupełnie będzie niespłatne proszę mnie za to więc opieprzyć. No chyba, że się będzie podobało, ale proszę nie opieprzyć. Yy, więc zacznę może od tego, że wyznaczono nagrodę za yy, stworzenie projektu bezpiecznego wyjścia yy ze strefy euro. Nagroda to jest 250 tysięcy funtów, czyli no, grubo ponad milion złotych. No, to jak Ktoś y, by miał ochotę na taki milion i w ramach takiego projektu chciał sobie coś y, wygrać to proszę wziąć kartkę, proszę napisać na tej kartce wychodzi ze strefy jak najszybciej i nie przejmując się konsekwencjami a bezpiecznie się nie da potem ładnie to podpisać i wysłać się do organizatorów kto jest organizatorem to... no nie wiem, nie, nie przypominałem sobie tego nie sprawdzałem, ale to może tam wklepać w Google i, i coś tam powinno wyskoczyć. Jak ktoś, za, za taki projekt, dostępuje 250 tysięcy funtów i byłby łaskaw się potem ze mną podzielić za y, podrzucenie pomysłu na, y, na to, co napisać w tym projekcie, to, to, to proszę bardzo. To proszę się skontaktować i powiedzmy: No, nie jestem chciwy. 10%, czyli 25 tysięcy punktów nie zadowoli. Yy, być może nie każdemu będzie się chciało przewinąć od tego, co mówiłem wcześniej, więc powtarzam. Bierzemy karteczkę i piszemy na. Wy wychodzi z eur jak najszybciej. Nie przejmować się, co tam się będzie działo, bo nie da się wyjść bezpiecznie. To jest niemożliwe. A może osiągnę ten temat. Ta banda złodziei wymyśliła sobie walutę tak, żeby można było kraść we wszystkich krajach i żeby ta ukradziona kwota była tak łatwiej do wzajemnego się pochwalenia, no bo wiadomo, yy, ja wyciągnąłem z budżetu ileś tam set tysięcy marek niemieckich, a ja to tyle tam franków francuskich, a ja to tyle tam tych peset hiszpańskich, to... to... To nie ma sensu, to byłoby zbyt skomplikowane to wymyślili sobie euro. Być może nawet te durnie yy, podejrzewali, że coś takiego to nie będzie mogło być taką walutą sprawną, bo dojdzie do bankructw. co no, możliwe, że się to myśleli, ale. Oni mają się tym przejmować. Oni. Czy ci ludzie, czy ci ludzie, którzy tworzyli euro, wychodzą na ulicę i protestują? Ależ skąd? Oni sobie siedzą wygodnie w tych swoich biurach, czasem sobie na jakąś tam konferencję pojadą. Ta konferencja to jest gdzieś tam sobie w południowych Włoszech, czy tam gdzieś w jakiejś Hiszpanii, a jak im się, y, bo bardzo zachcę, gdzieś tam y, kurorty turystyczne, tak gdzieś dalej od zgiełku, to i jakiś Meksyk i jakaś Tajlandia jak najbardziej w grę wchodzą. Tak więc oni się tym nie przejmują. Oni sobie po to stworzyli ten system złodziejski, żeby można było się naprać, a ludzie, którzy głupio głosują, no, to niech się martwią i niech strajkują. No, pójdą na, na ulicę, pobrzeszczą trochę, a potem są, no, wrócą do domu, potem pójdą na wybory i zagłosują na swoich złodziei. No, naturalna konsekwencja. Myślicie, że w Polsce tak nie będzie? Że jak Polska z krutuje, to ludzie się opamiętają, zaczną głosować na nową prawicę? Nie wydaje mi się. Jeżeli ktoś uważa, że zwątpiłem w Polaków, tak, chyba zwątpiłem w Polaków, bo widzę, że naród polski nie jest tym samym narodem polskim, co jeszcze przed wojną. No i co ciekawe, no Francja i Niemcy, jako, jako państwa, z których to pochodzą banki, które są właścicielami obligacji greckich które teraz są warte chyba tylko tyle, co papier, na którym wydrukowałem zaświadczenie o tych obligacjach, mają problem, bo te banki są nastroje bankructwa i teraz pojawia się dylemat, dokapita dokapitalizować je czy nie. No Jako zwolennik wolnego rynku mówię, żeby w to nie interweniować, tylko trzeba się zastanowić, no, nie interweniować, tylko jak to się skończy. Ostatecznie, no jeżeli te banki nie otrzymają żadnej pomocy od rządów francuskich i niemieckich, to w końcu padną i do biedy sięgnie sworo tam ich yy, klientów. Tylko, że no, no, można to patrzeć z tej strony, że na bruku skończą kretyni, którzy yy, trzymali swoje pieniądze w bankach, które yy, w bankach średnio mądrze kupywały sobie greckie obligacje, tylko że tych kretynów, którzy tak skończą, to będzie nie tak znowu dużo, a ja ich trochę wezmę obronę, no bo jak ktoś idzie do jakiegoś banku, to raczej się nie zastanawia, czym ten bank ma, ma ulokowano swój majątek, tylko obchodzi go co najwyżej, czy jest w miarę bezpieczny, a, a utarło się, że banki są bezpieczne, więc się nikt nie martwi. No i niestety, myślę, że zaczną budzić z rękami w nocniku. Takie życie, czy dokapitalizować się? Nie, nie dokapitalizować się. Niech banki padają, ludzie zbiednieją, może to ich życie nauczy. Ja to w ogóle, słuchajcie, mam takie... Ja mam takie jakieś takie nastawienie, no może i naiwne nawet. może i naiwne, ale... Mam takie podejście... Mam takie podejście, że nadejdzie no, nowy okres, nowa jakaś epoka. Raczej nie chodzi mi tyle o takie new age czy coś, ale, ale czuję, że ten socjalizm gnije i że coraz więcej ludzi ma tego świadomość. A jak zaczną upadzić i padać, to myślę, że ludzie już tę świadomość odzyskali. Tylko właśnie... Czy to będzie tylko odzyskanie świadomości, czy pójdą za to gdzieś konsekwencje? Jak powiedziałem przed chwilą, myślę, że Polacy mogą nadal głosować na swoich złodziei. Chyba, że już ci złodzieje znażą sobie uciec i już nie będą mi na kogo głosować i tylko inna zostanie. Właściwie by nie było takie głupie, tylko że podejrzewam, że... To nasza banda czworka, czy teraz powinienem mówić, nie wiem. Banda Pięciorga, Penty Partido z Włoska. No zagadka, To przy okazji taki konkurs daje. Jak teraz nazywałeś te pięć partii, które są w Sejmie? Kiedyś była Banda 4, jak ktoś ma jakiś pomysł... Nie wiem, Banda Pięciorga, czy to Penty Partido kiedyś we Włoszech było... No, no to proszę mi przesyłać na maile, czy w komentarzach. Jak coś będzie ciekawe, to nie wiem, jakoś to nagrodzę jakieś książki, czy jakieś nagrody pieniężne, to proszę nie liczyć. Z samym szatanem... Oj, za daleko. Nie, nie, bo ksiądz mi da. Ksiądz mi da popalić. Nie. A więc nie. Z, z, z każdym innym i z rogami, jeśli będzie trzeba, dla Polski nie ma, nie ma nic, nie ma, nie. Nic, nie ma, nie. Być może jakiś ekonomista z austriackiej szkoły sobie jakiś model wymyśli, żeby w miarę bezpiecznie z tego euro wyjść. To może i tam te, te kasę dostanie, to wiadomo. Ekonomiści Austriacy to raczej nie, nie zarabiają na tym, że idą do telewizji i mówią jakiś tam socjal tylko oni raczej klepią biedę, ewentualnie na jakieś tam uczelniach robią za, robią za profesorów i z tego się utrzymują. To, to, to, to takim to... taki ćwierć miliona funtów może się przydać. Ale taki szary człowiek... Być może w jakiś sposób względnie naukowy. Nie wiem, to chyba trzeba po angielsku pisać. Dear... Men's from the robbery. I made a project for, uh, for leave the Eurozone. But it's not professional. But give me the, the quarter of billion pounds, because I need the Much done. you need them. No. Coś to co cię? No, Nie, nie, nie, nie, nie, bo słuchajcie, to już z tego wszystkiego zaczynam kompletne głupoty pleścić. I teraz nie będzie mi się chciało tego potem jakoś specjalnie w montaż tego dawać i. i jakiś zupełnie dziwny odcinek mi się zrobi z tego. Widzę, że już 10 minut mam mniej więcej tego co gadam. I chyba jeszcze będę gadał jakiś czas, bo jakoś mi to tak wciągałem. No w ogóle sobie o to wyjście ze, z tej strefy euro, żeby było bezpiecznie. No, no ludzie kochani. No Ci. Ci.. No, nie chcę kolejny raz mówić, że złodzieje buczć. Chyba z 15 razy tego słowa już że użyć. Ci, ci, zaprzaniec. Za, zachowują się jak dzieci. No, jakieś takie dziecko, nie wiem. Jakąś dobrą analogię znaleźć. Dziecko z jesu i pięć i zaczyna płakać, że zjadło pięć cucierków, a więcej nie ma. I żeby mówił w jakiś bezpieczny sposób te cukierki z żołądeczka wyciągnąć i żeby mogło sobie zjeść jeszcze raz. No to na, na takim przykładzie to widzimy, że to jest kompletny absurd i głupota, ale, ale w telewizjach mówią, że może nie, że to, jest bardzo, że to jest bardzo inteligentny pomysł i trzeba nagradzać takich, którzy chcą go realizować albo przynajmniej mają pomysł, jak go realizować. niespecjalnie przepadam za tym, żeby występować razem z premierem Giertychem. Ale to nie jest polityka jako centymetry. Dobra, już wracam. Temat trudzi, żeby nie trzymać się ciągle tylko tego jednego. Niedawno dowiedziałem się o takich urządzeniach Czyli znaczy Elrad to jest dźwięk, który one wytwarzają, a a tutaj jakieś syreny i, i to była jakiś skrót, ale to mniejsza oka, ale to można w, bardzo łatwo znaleźć w internecie. Ja chyba nawet zaraz tutaj rzucę fragment fragment, całość reklamy Gazety Polskiej. Ta reklama nie została dopuszczona do, do telewizji. No, chociażby się je w podcaście wrzucam, żebyście mieli, szanowni słuchacze, pojęcie, co to w ogóle jest. Syrena DSR, aktualnie montowana na ulicach polskich miast. Natężenie w bezpośrednim sąsiedztwie do 130 decybeli. Użyta jako broń dźwiękowa może wywołać pęknięcie bębenków usznych, krwawienie ucha wewnętrznego, powstanie tętniaków i śmierć. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. I jakie wrażenie wywołało to? takie syreny są już w Warszawie. Gdzie jeszcze? Nie wiem. Jeżeli ktoś, kto mieszka w jakichś większych miastach, a wie może i w mniejszych już są. W każdym razie, szanowne, Ech, no, rośnie chyba wąskie na słuchaczy. Proszę aby chodząc po miastach, w których mieszkacie, się, gdzie się rozglądali, czy na jakichś słupach, latarnia. Nie ma przypadkiem takich mm, syren, podobnych do... Trudno powiedzieć do czego one podobne. E, no Są dosyć wąskie, jakby je dalej opisać. No. Zresztą sobie w Google wpisać i, yy, i... Jakiś tam obraz powinien wyskoczyć, żeby mieć pojęcie, jak to, to w ogóle wygląda. Optymizm to nie nastraja. Ale jeżeli strefa euro się wali, a jeżeli rzeczywiście coraz więcej ludzi twierdzi, że tak jak jest, jest źle, to być może zaczną się protesty. Chociaż... Myślę, że Polacy zrobili się narodem bardzo podańczym. Naprawdę chcę się mylić, ale... Chcę się mylić w tej sprawie, ale... ale uważam, że niestety mam rację. Ale gdyby jednak Polacy wyszli na ulicę Warszawy i poszedł taki dźwięk... No właśnie, dźwięk. To puszczę może próbkę tego, co znalazłem. Nie jestem pewien, czy to akurat to. Czy to jest ten dźwięk? Ale no podejrzewam że, podejrzewam, że to może być ten, właśnie. To, to wrzucam fragment. Wrzucam fragment, ale proszę się przygotować. No, wrzucę go, żeby nie był zbyt głośny i żeby nie trwa zbyt długo. Bo jakie to może reakcje wywołać? To coś takiego to może być. Przy czym nie jestem pewien, czy to, co znalazłem, to trzeba by na pewno jest akurat to. Ale powiedzmy, że jest 11 listopada tego roku. Po Warszawie idzie Marsz Niepodległości. Organizuje ONR. Narodowe Odrodzenie właśnie o tym będzie chyba. Pewnie od Nowej Prawicy też ktoś będzie. Czy ja będę? Nie wiem. Mam do Warszawy jakieś... 150 km, ale może może się pojawić tak na jakieś 5%. Dość, że, że może być tak, że idzie sobie taki marsz odległości, czyli tacy ludzie, którzy gdyby chcieli protestować, to ci jako pierwsi by na ulicę. A tu idzie taki dźwięk, przychodzi go jeszcze raz. Tylko, że znacznie głośniejsze, trwające znacznie dłużej i o wiele bardziej intensywny. I ci wszyscy ludzie padają. Pękaj, pękają guka środkowe. Tam coś jeszcze chyba w ogóle w organizmie jakieś tam, tego nie wiedzieć, co, co tam dokładnie jest, yy, yy, no to trzeba by jakiegoś tam lekarza zapytać. Pątroba. że żołądek. Nie wiem, nie chcę mi za, za dużo, bo już jakąś te strzelę, ale, ale tam, kolokwialne z mogą, mogą zostać uszkodzone takim dźwiękiem. Dźwięk. No i co, no i w ten sposób, yy, państwo, państwo, rząd, no mniej o to, kto pozbywa się około, ja wiem, kilku tysięcy, i najbardziej zaciekłych przeciwników. I dalej można budować socjalizm. Dalej będzie można dążyć do bankructwa, a prawdopodobieństwo buntu będzie niższe. Chociaż nadal jest prawdopodobieństwo, że Polacy jednak się obudzą. I coś tam spróbują zdziałać. Czego sobie i wam życzę. No a... A jako, że byłem zupełnie nieprzygotowany do tego odcinka, że pedale, no tak spontanicznie do kwadratu. Tak nie chcę za bardzo y, się promować, ale tak, a, a taki jest fakt, że przy poprzednich odcinkach ani sobie plan robiłem o czym mam mówić, przynajmniej tak po zarysie, a tutaj zupełnie nie. I wyszedł mi chyba najdłuższy odcinek z czasów. Nie wiem jeszcze jaki mu tytuł nadam, a coś tam sobie może wymyślę. No, a to wszystko dlatego, że za dużo obowiązków na mnie szkoła nakłada, niestety ciągle się uczę jeszcze tylko 3 lata tej obowiązkowej szkoły jak już mówię tyle to powiem, że w pierwszej klasie liceum siedzę możecie mnie teraz śmiało od dzieci wy wyzywać proszę bardzo no ale nam się nie przejmuję, bo jakbym się miał przejmować systemem, który system oświaty, który stworzyła banda pijanych magistrów, To już dawno nie niej jakiegoś tam obłędu. No zakładam, że byli pijani, bo trzeźwy człowiek aż takiej głupoty nie jest w stanie wyprodukować. No dobra, to była myśl drodnia. Wrócę może jeszcze jakiś dżingiel na koniec. I teraz chyba tych jingle będzie. Teraz chyba tych będzie już coraz więcej. Bo sobie parę Posądowałem, kilka miałem wcześniej na dysku. No dobra, to cześć do usłyszenia za no chyba za tydzień, ale gwarancji nie daje czy za tydzień. Bueno, la tranquilidad. se deduje a las medidas que tenemos de emergencia. El estado de emergencia le permite el control e impide la, la salida a flor de aquella gente que está en este momento tranquila, pero esperando que se produzca un, una ocasión para salir afuera y producir caos. Yo tengo la obligación de proteger a 10 millones de seres que corresponden a los chilenos que viven en este país. Consecuencia, con la medida restrictiva, yo estoy comprimiendo prácticamente a una ínfima cantidad. Serán 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pero con esta medida que estoy comprimiendo a los a 10.000, por ejemplo, le estoy dando tranquilidad a 9.990.000